Serdecznie zapraszam na tę opowieść w dwóch odsłonach. Dzień dobry Państwu, witam w Radio Waroza w drugiej części rozmowy z Jackiem Mercem. Powiedz, Jacku, co byś zmienił w organizacji przelarstwa i weterynarii w Polsce na, na szczeblu administracyjnym i prawnym? A może nic byś nie zmieniał? Może wszystko jest w porządku? Wiesz co, mnie ten temat w, w ogóle nie interesuje. Mnie interesują pszczoły i interesuje mnie to, ile ja jako pszczelarz mogę dla tych pszczół zrobić. Jakby administracja i te wszystkie historie mnie nie interesują. Mówiliśmy w poprzedniej części trochę o tych lekach i tak dalej, więc to jakby... Tak, ale no, cała reszta to mnie nie interesuje. Mamy moim zdaniem najwybitniejszych na świecie y, naukowców od pszczół i pszczelnictwo mamy na bardzo wysokim poziomie, a niestety pszczelarstwo y, z jakiejś przyczyny mamy takie, no jakie mamy. I y, y, masa pasiek to są jakieś relikty w ogóle odziedziczone, no, niemo niemodernizowane i tak dalej. Więc to, jakby, no, to się każdy pszczelarz musi zastanowić, co on może zrobić dla tych pszczół i dla ich zdrowia, a, a, cała ta administracja, to ja się tym nie interesuję, jakby, no, mam pasiekę zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym, płacę podatki i tak dalej i po prostu i tyle. Okej. Okay. Co sądzisz o gratyfikacji dla pszczelarza za usługę zapylania, tak jak jest to w USA, czy w Kanadzie? Czy w tym strony powinno iść polskie pszczelarstwo? Oczywiście, że powinno iść w tą stronę i to pszczelarstwo w Polsce idzie w tą stronę, ponieważ ja yy, wywożę pszczoły na usługowe zapylanie sadów i za to mi sadownicy płacą i yy, kiedyś robiłem to za darmo, ale jak się sadownicy zorientowali yy, yy, o ile wzrasta plon i że warto w coś takiego zainwestować, to przestali kupować y, czmiele, czy tam murarki i tak dalej, y, bo zobaczyli, jaka jest siła w masie zapylaczy, czyli w takim ulu, gdzie jest te 70 tysięcy pszczół i to po prostu pójdzie w teren. I y, y, docenili to i zaczęli za to, zaczęli za to normalnie płacić, więc jakby y, idzie to w bardzo dobrym kierunku, bo coraz więcej rolników... Y, no ja na wiosnę mam taki problem, że mi pszczół brakuje na zapylanie, bo mam po prostu za mało rodzin i nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich tych telefonów, bo tych telefonów jest masa, żebym przyjechał, że chętnie mi zapłacał, żebym postawił pszczoły itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przestrzegają oprysków, przestrzegają wszystkiego, uprzedzają sąsiadów, bardzo o to dbają i jeszcze dają furę jabłek, także idzie to w dobrym kierunku. To miło to słyszeć. Co ci daje największą satysfakcję w pracy z pszczołami? Czy chów matek, pszczeli, produkcja być może odkładów, jak produkujesz, to usługowe zapylanie, produkcja miodu, miodobranie, zbyt miodu? No największą satysfakcję daje mi wożenie tych pszczół różne ciekawe tereny, w hodowla matek, co się wiąże też z odkładami, bo jest to bardzo ciekawy, fajny, piękny proces. No a cała reszta to już jakby to jest taki produkt uboczny. No najbardziej, najbardziej lubię jeździć z tymi pszczołami, lubię je załadować po prostu w samochód i gdzieś tam z nimi pojechać, gdzie się postawić, popatrzeć jak one się tam mają, jak latają. Najbardziej lubię takie tereny dzikie, odludne, bagienne i tak dalej. Bo stamtąd jest bardzo ciekawy miód. No i, no i hodowla, który już powiedział. Sprzedajesz cały swój miód, czy, jak, czy generalnie. Czy to jest łatwy biznes w Polsce? No jest i łatwe i niełatwe, no zależy, ja mam po prostu już siatkę jakby odbiorców wypracowaną i nie mam problemu ze sprzedażą miodu, tym bardziej, że ludzie te moje miody bardzo doceniają, że, że to są miody dzikie i są to często miody z terenów pozarolniczych w większości, bo ja na rzepaki, gryki i takie inne śmierdziuchy nie jeżdżę, po prostu nie lubię tego smrodu i tego nie pozyskuję interesują mnie tylko takie dzikie miody, no wiadomo, że tego jest trochę mniej, ale jest to zupełnie innej jakości, no i, i jestem wtedy w stu pewien, że nie ma w tych miodach pestycydów, chociaż nie, nie ma jakby w Unii Europejskiej przymusu na badanie zawartości pestycydów w miodzie, chociaż moim zdaniem powinny być. Bo kiedyś takie testy robiłem i się okazało, że jakieś śladowe ilości tam były, ale to były y, historie pod tytułem żepaki czy tam gryki. No, Ale tak poza tym to, to po prostu ja uwielbiam dzikie tereny, bagniste, uwielbiam łąki i y, y, y, y, y, lasy i stamtąd y, jestem w stanie pozyskać naprawdę mniej tego miodu, ale bardzo ciekawy ten miód smaku. Okej, okay, czy posiadasz jakąś stronę internetową albo jakiś inny kontakt do siebie? Yy, życzysz sobie podać, jeśli ktoś posłucha tego i chciałby od ciebie kupić miód? No to jeżeli chciałby ode mnie kupić miód, no to najprostszym sposobem jest mnie szukać przez Facebook. Ja strony internetowej nie mam, bo nie mam ani do tego głowy, ani czasu. I mimo tego, że jestem grafikiem z wykształcenia, to do tej pory nie zaprojektowałem sobie etykiety, czyli szewc, szef bez butów chodzi... Więc najprostszą drogą jest Facebook. Okej, okay, podamy linka w takim razie w opisie tego odcinka do ciebie. Czy pszczoły miodne to dla ciebie zwierzęta udomowione czy dzikie? To są dzikie zwierzęta. No to no, zwierzę udomowione moim zdaniem, no to może być krowa, która cię poznaje, czy tam koza czy pies ale nie pszczoła, no pszczoła jest tak niezależnym bytem że to ja bym tego nie klasyfikował jako zwierzę udomowiane, to że się je zamknęło w pudełku, to nie znaczy że się je udomowiło, bo ona i tak zrobi swoje i zrobi to co będzie chciała więc no, no nie, nie klasyfikowałbym tego jako zwierzę domowe. rozumiem czy dręcz przel, tudzież varroa destructor może być dla ciebie jako zawodowca pszczelarza, w końcu opiekującymi się jednak pszczołami miodnymi i dbającymi o ich zdrowie, mimo wszystko pięknym organizmem wartym podziwu? No na pewno jest to bardzo cwany organizm, który gdzieś tam ewoluuje dość szybko. I chociażby fascynujące jest to, że nie jest tak łatwo wcale się go pozbyć, nie jest tak łatwo go wyeliminować, no on tu do nas przybył z Azji, yy, jakoś tutaj po prostu się zainstalował i sobie tu siedzi, yy, no myślę, że bardziej fascynujący to może być tylko nie niesporczak yy, z takich po prostu dziwolągów, ale Waroza może być fascynująca, może być, no bo jak to zresztą Leszek Polbart mówi, że się teraz do ula nie chodzi do pszczół, tylko do Warozy. Jasne. A co sądzisz o natywnych pszczołach dla większości terenów współczesnej Polski, czyli Apis melifera melifera, w tym podgatunku? No ja mam trochę takie wątpliwości, czy w ogóle jeszcze taka czysta pszczoła gdzieś jest, bo, bo niby jest hodowla zachowawcza w Kampinosie, niby jest hodowla zachowawcza w Puszczy Augustowskiej, yy, no ale są ludzie pszczelarze, którzy gdzieś tam postawią te ule blisko tego pasa ochronnego, no i oni nic sobie z tego nie robią, że tam jest ta hodowla zachowawcza i wpuszczą tam jakiegoś bakwasta czy jakąś krainkę, no i to wiadomo, co się z tym dzieje, no może jest to sztucznie podtrzymywane, ale ja tego nie wiem, bo się nigdy tym nie interesowałem tak dogłębnie, bo też mnie ta pszczoła za bardzo nie interesowała, chociaż ostatnimi czasy zacząłem mocno myśleć, czy by nie poszukać asty i z tej asty z czegoś tam nie wykorzystać i, i nie podtrzymać jej chociażby po to, żeby mieć taką sta takie stare, czyste geny, bo wiadomo, no, że, że hybryda hybrydą, no ale z hybrydy się już nie wróci do, do tej pierwotnej postaci, a z tej pierwotnej postaci można do hybrydy wyjść. Więc chociażby z, z tego względu, żeby przetrzymać te stare geny u siebie, no to, to mi to zaczęło po głowie chodzić, no ale też jest problem, żeby taką astę znaleźć, no żył profesor Zawilski, można było wtedy kombinować, ale ja jeszcze wtedy takich pomysłów nie miałem. Ja osobiście mam doświadczenia z astą, kupiłem sobie yy, i pociągnąłem po niej parę ładnych córek, teraz mi yy, no niestety padła właśnie i pociągnęły sobie pszczoły po niej swoje mateczniki, miała 3 lata, Także przez te trzy lata trochę ją namnożyłem, ona nie, była, nie produkowała miodu, nie była w takim ulu, tylko że to kupiłem no, z, tej hodowli, z tej hodowli zachowawczej yy, krajowej. Yy, nie wiem, co rządzisz na ten temat teraz już właśnie. No nie mam pojęcia, bo ja nigdy nie korzystałem jakby z tych hodowli. Teraz jakby zimą mi to przyszło gdzieś tam do głowy. I nawet się nie zastanawiałem jakby, no przyszło mi to do głowy, że fajnie by było coś takiego zorganizować, no ale wiadomo, się zaczął sezon i człowiek już yy, myśli o innych rzeczach niż skąd zorganizować yy, w miarę czystą astę, no. Myślę, że... że... Że gdzieś ona jest, ale gdzie to nie wiem, będę dzwonił, gadał z pszczelarzami, może ktoś gdzieś coś wie. No, może może Grzesiek Pawluk, bo rozmawiałem z nim na wiosnę, też bardzo fajny hodowca, ma bardzo fajne pszczoły i on mi mówił o tej Aście, że on ją ma... Mm. No ale jakby no mam teraz taki natłok różnych y, zajęć związanych z pszczołami, że, że, że nie mam czasu o tym myśleć, nawet nie, nie mam pomysłu, żeby do niego zadzwonić i znowu z nim o tym pogadać. Może przejdziemy, coś, działamy wspólnie, bo też mnie ten temat interesuje, Te, to też byłoby fajnie po, podtrzymać Astę. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Nie wiem, czy czytałeś y, ten rękopis y, pierwotnego hodowcy y, Asty, czyli y, pana Stasińskiego. Jest dostępny w internecie za darmo. Nie, nie czytałem tego rapisu, bo, bo yy, bardzo chętnie przeczytam, bo tak jak ci mówię, wpadłem na ten pomysł zimą, zacząłem o tym myśleć, ale nie zacząłem tematu w ogóle zgłębiać, bo nagle mi się tu zaczęło i y, organizacja po prostu sprzętu i tak dalej do pasieki i mi to kompletnie z głowy wyszło. To wiesz co, wstawimy linka nawet do odcinka i podeślę ci naprawdę piękną polszczyzną, odręcznie napisane chyba 10-15 stron, a 4 zapisane, cała historia jak powstała Asta, jak kupił pierwszy rój. Od jakiegoś tam sąsiada oddalonego o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, jak mu się spodobał, jak e, później go namnażał, jak prowadził rodziny ojcowskie, jakie miał trudności podczas okupacji, jak tutaj Niemcy weszli. I tak dalej. Jak jeździł na Trutowiska, no wiesz, to Asta sięga okresu przedwojennego, także tak, to jest kawałk historii. Nie? To to ja wiem, po prostu, tylko nie miałem czasu tego zgłębiać. Znaczy czasu, no wiesz, zapomniałem. Ten rękopis to po prostu fajny zabytek, można piśmienniczy, tak to można powiedzieć. No, no. Ja bardzo lubię takie stare, pszczelarskie książki czytać z lat dwudziestych, trzydziestych, bo one są po prostu napisane tak pięknym językiem, że to to się tak przyjemnie czyta, jakby się po prostu słuchało jakiejś cudownej muzyki, to jest tak niesamowicie napisane już współcześnie takich książek nie ma i no one są pisane zupełnie innym językiem, no ostatnią chyba taką książką jest książka Wandy gdzie ona też bardzo to wszystko ładnie opisuje w taki fajny sposób swój no a cała ta reszta książek no to tak tak już się to czyta bardziej to jest taka os, dawka wiedzy bez takiego właśnie literackiego romantyzmu. No. To czy z tych starych książek przedwojennych jakie mógłbyś polecić? No to na pewno wszystkie dzieła księdza Margońskiego mógłbym polecić, bo to są bardzo dobre książki, które gdzieś tam wyskoczyły tematami nawet i w obecne czasy, m.in. o wieczornym unasiennianiu. To to mógłbym polecić, no na pewno Webera, no ciężko mi jest teraz z głowy coś tam przyciągnąć. Jakoś tam literatura. Jakbyś zimą zadzwonił, jak w tym siedzę, to bym ci powiedział, a teraz to... Dobra. No Najwyżej zrobimy trzecią część zimą, jeśli będziesz chciał. Jeśli przyjdą kolejne tematy, a może jakieś pytania się odsłucha, czy pojawią. Ale wspomniałeś już drugi raz, teraz i jeszcze w pierwszej części, o tym wieczornym unaszemnianiu, więc jak mógłbyś coś na ten temat więcej powiedzieć? O co w tym w ogóle chodzi? Sprawa ma się tak, że... Większość trutni i matek loty godowe lata w ciągu dnia, czyli tam między godziną, nie wiem, dwunastą a piętnastą. No nie pamiętam, jaki jest ten przedział godzin, już nie chcę się teraz nad tym zmurzczać, ale no, generalnie tak to wygląda. A jak puścisz matki o godzinie i trutnie o godzinie osiemnastej, siedemnastej, osiemnastej, dziewiętnastej, to masz duże prawdopodobieństwo, że już żadnych obce trudnie nie latają, tylko te, które wypuściłeś. I to generalnie na tym polega. Więc y, trzeba sobie zorganizować do tego y, odpowiednią konstrukcję dennicy bądź oblotniki dla trutni i tak dalej, pokombinować. No i się w to bawić, no jest kilka szkół jak to robić, no generalnie gdzieś tam ostatnio y, się dowiedziałem, że to jest niemiarodajne i że to w ogóle nie ma sensu i tak dalej. No nie wiem, ja w tym sens widzę, ja to robię, lubię to robić. I unasieniam te matki z wolnego lotu i w ciągu dnia część i te, te, które tam sobie wymyślę, to sobie unasieniam wieczornie, ale jest to po prostu moje widzimisie, no jest to takie dodatkowe skomplikowanie unasieniania jakby na, na, na moją prośbę, bo, bo widzę, że z tego powstaje ciekawy materiał. No to też można robić takie numery albo bardzo wczesną wiosną, jak się ma wyhodowane swoje trudnie, jak jeszcze inne pasieki trutni nie mają, bądź na przykład we wrześniu u gdzie też już jest bardzo mało trutni, ale to też trzeba o te trutnie dbać, trzeba się nauczyć po prostu dbać o trudnie, o rodzinę ojcowską. Właśnie, co zrobić, żeby wczesną wiosną mieć dużo trutni albo późną jesienią? Jakie są sposoby na to? Pierwsza sprawa to jest zimować bardzo silne rodziny, zimować je na ramkach trutowych yy, zbudowanych w poprzednim sezonie i wiedzieć, w którym miejscu wulu te ramki są i ewentualnie jak są załadowane pokarmem, to je po prostu odsklepić i przesunąć je bliżej gniazda i wtedy to, to, to się zacznie dziać. No, ja ramki pracy wkładam w, już w marcu, gdzieś w połowie marca do tych silnych rodzin, bo one już powoli się zaczynają rozkręcać. Także to no, so, jest na to masa sposobów. No Trzeba po prostu sięgnąć po literaturę i zacząć szukać, bo ja nie y, też ostatnio się wkurwiłem i nie będę ludziom dawał gotowych rozwiązań. Y, na tacy tego podawał po prostu, bo już, bo tak, y, bo komuś się nie chce po prostu czytać. Trzeba po prostu czytać, szukać. Skoro ja byłem w stanie przeczytać tych książek setki, przewertować ten internet po prostu od Polski po Chiny, i szukać rzeczy, które mnie interesują, to każdy jest w stanie to zrobić każdy jest w stanie się tego nauczyć, tylko trzeba po prostu chcieć, a nie po prostu lecieć na łatwiznę jak jakaś pizda, że że wiesz, że zadzwonisz i dostaniesz gotowe rozwiązanie na swój problem. Nie? Jak zrobić, żeby mieć dużo miodu? No to trzeba się najpierw nauczyć pszczół i obserwować i samemu do tego dojść, jak to zrobić, a nie dzwonić i dupę zawracać komuś, bo się nie chce książki przeczytać. Trzeba poznać biologię rodziny pszczelej i wtedy jest łatwo. No. Okej. Okay. Czy chciałbyś coś ostatnim słowem powiedzieć od siebie słuchaczom? Na dowolny temat. Chciałbym powiedzieć e, słuchaczom, żeby się zastanowili pięć razy, zanim kupią ten pierwszy ul, żeby się dobrze do tego przygotowali, co najmniej na rok wcześniej, zanim w ogóle kupią ten ul. E, żeby szanowali te owady, żeby nie robili bezmyślnych eksperymentów, bo, bo bezmyślne eksperymenty się zawsze źle kończą i żeby jednak no już się pogodzili z tym, że jak już się zdecydują na te pszczoły to jest to ciągła nauka ciągłe poszukiwania zgłębianie tej wiedzy obserwacja i tak dalej i nie jest to tak wcale chopsiu żeby mieć ten korpus miodu nie jest to lekka praca taka jak się wydaje, że to się postawi i to stoi, bo ja w sezonie nie mam czasu tak jak ci mówiłem na nic, no dzisiaj się ten dzień taki zdarzył luźniejszy, bo tam mam akurat Będę na wieczór przekładał la, larwy, więc mam dzisiaj taki dzień wolniejszy i nam się udało spotkać, ale to jest po prostu od rana do nocy ciężka robota. Jeżdżenie, przeglądanie, yy, czy zimą klepanie uli, ramek, drutowanie, topienie wosku. To nie, to nie jest tylko to, że ten ul stoi, się na to patrzy i to miód przynosi. To jest po prostu ciągła obserwacja, ciągła praca yy, i ciągłe gdzieś tam przemieszczanie się po terenie, robienie tysięcy kilometrów samochodem. Yy, i tak dalej. No, także chciałbym, żeby młodzi ludzie, którzy chcą się za to zabrać, podeszli do tego tematu odpowiedzialnie i się najpierw do tego bardzo dobrze przygotowali, bo to, co się dzieje w internecie, to po prostu się człowiekowi włos na głowie jeży, że można mieć takie podejście i myśleć, że to jest w porządku. Nie, to nie jest w porządku. To jest po prostu robienie z siebie błazna i ignoranta, zadając pytania, na które, na które odpowiedź jest z reguły na trzeciej stronie jakiekolwiek książki o pszczołach. Także że tylko tyle. No. Edukacja, jak rozumiem. Tak. W sezonie... Właściwie codziennie coś robisz przy pszczołach. No tak, no bo to jest i hodowla i y, gdzieś tam wywożenie pszczół na pożytki i przygotowywanie jakiegoś brakującego sprzętu, którego się nie przewidziało, albo się nie chciało zimą robić, bo się dubało w drewnie. I to po prostu, no, cały czas coś, no. Hmm. To jest główne twoje źródło utrzymania? Tak, to jest moje główne źródło utrzymania. No mam tam jeszcze z, z pasji filmowej Robię jeszcze tam czasem światło w filmie, no ale jest to jakby takie mój dodatkowe, dodatkowa odskocznia i dodatkowe źródło dochodu i po prostu no nie chcę się cały czas kisić w jednym garze, bo to też niedobrze na głowę robi jak mam takie odskocznie typu właśnie dubanie w drewnie czy, czy gdzieś tam włóczenie się po tych planach filmowych. Jest to dla mnie taką odskocznię, mogę coś innego zobaczyć, z innymi ludźmi pogadać, bo tak jak siedzę w krzakach cały sezon, to potem trochę zapominam, jak się w ogóle po, po, mówi po polsku i słów mi brakuje, bo się zasiedzę w tym wszystkim, w tych swoich myślach, obserwacjach i tak dalej. Więc to jest dla mnie takie, traktuję to jako taką psychoterapię, no takie wyjście na świat. No Też jak jeżdżę do ludzi z miodem, jest to dla mnie takie trochę wyrwanie się, spotkanie się z przyjaciółmi, pogadanie, co tam u nich słychać, bo się widzimy raz czy dwa razy do roku w momencie, kiedy zawożę im ten miód. Więc to też jest taki fajny kontakt i, i, i też odskocznia trochę od tego, no bo no, jakby człowiek cały czas siedział w tych pszczołach 24 godziny na dobę przez rok, to by mu się to bardzo szybko znudziło, tak? To zawsze jest ten moment takiego zwolnienia w zimę, odpoczęcia, jakby czasu na refleksję, zebrania myśli, do kopsania tej wiedzy do czaszki jeszcze więcej i człowiek się stęskni przez tą zimę za tymi pszczołami to jest, to jest też w tym bardzo fajne że człowiek zaczyna w pewnym momencie po, ma dosyć bo jest zmęczony, już ten sezon się kończy i to wszystko że przerzucił, te po prostu kilogramy i bolą go plecy a i ma dość, a nagle się robi ten grudzień, styczeń i już człowieka nosi bo by chciał do tych pszczół pójść, zajrzeć co tam się dzieje i tak dalej, no więc to to jest fajne Okej, okay, dziękuję Ci Jacku za rozmowę, było sympatycznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy. Dziękuję Ci bardzo. No, trzymaj się, cześć. Najlepszego. Okay.